Zaczynamy przedział rozmów. O, dzień dobry panu. Dobry wieczór, chciał pan powiedzieć. No fakt, już dosyć bo się zrobiło. No, wygląda na to, że tutaj spędzimy wigilię. Opóźnienie ma być, ale przynajmniej bez agentury. Jak to ma być opóźnienie? Przecież dopiero co ruszyliśmy. To pan nie wie? Opóźnienie będzie, bo kontrola ma być. Kontrola? No, o co chodzi? No pan chce przejechać przez naszą strefę. Gazy! Jaką strefę gazy? Co pan pieprzysz? Toś tam gaz dochodzi. Naszą strefę czwartej RP. Pierwsze słyszę. To nie słyszał pan? To jest strefa wolna od agentów komuny i platformy. Nie, niemożliwe. Jakaś nowość chyba, bo nic nie wiem, a gdzie się utworzyły ta. U a gdzie się utworzyła taka strefa rebeliantów? Jeszcze głupio pan pyta: Włoszczowa! Uu, a to z pana przyszłością pewnie nie przejedziemy. To, że ja nie przyjadę, to wiem, ale co mam zrobić z tym czerwonym klaunem w walizce? Pan jest dla mnie dziś jakiś człowiek, zagadka. Jaki czerwony klaun, o co panu chodzi? Naćpany jakiś? Z tą zagadką nawet pan trafił, bo miałem w SB pseudonim Pytajnik. A co do klauna, to świętego Mikołaja przemycam. Naćpany jak nic. No, nie wierzy mi pan. Patrz pan tu. O, z walizki to niby czyja broda wystaje. A nie, zaraz, to nie broda, on pod, pod pachami ma takie same. No dobra, hipotetycznie panu wierzę, ale po co pan niby masz go przemycać? To święty jest, ilustrację przejdzie. To, że dał świętemu Piotrowi w łapę, to nie znaczy, że nasza prawica też na to pójdzie. Poza tym też ma swoje gagatek za uszami. Co święta skurczy by robi takie defraudacje, że mm, wie pan ile on co roku prezentów na łapówki przepuścił? Nie wierzę. Święty Mikołaj? Jak on by mógł? O kampanii reklamowej z Coca-Colą to ja nie wspomnę. Z samego oklejania tira to miał 10%. Ale to to to jest norma, wie panu. Ja to się dziwię, czemu on tych pach nie depiluje. Bo to nawet tancerze w teatrach wiedzą już, o co chodzi. Może teraz reklama maszynek do golenia będzie? To pan prowadzi ze świętym proceder przestępczy. Ależ proszę pana, to jest absolutna nieprawda, bzdura i pomówienia. Ja to robię pod groźbą i przymusem. Skubany co roku mi grozi, że rózgę dostanę, bo moje teczki sprezentuję Kaczyńskiemu. To w takim razie nie będzie świąty, jak na tej granicy nas złapią. A chłop się już publicznie nie pokaże. Masz pan rację, trzeba załatwić jakiegoś alternatywnego Mikołaja. Dziadek Mróz? On się chyba nada. To, żeś pan zaproponował, dziada z Moskwy sprowadzać, to jakby Gierka albo Zawackiego ubrać w przepaskę Solidarności. No co? No to ja mam się ubrać w ten czerwony kubraczek? Zgłupiał pan już na dobre, czerwony, cały pociąg zatrzymują i nie wypuszczą do Wielkanocy. My przefarbujemy na zielono i pójdziemy jako ekolodzy. Że niby karpi nie będziemy zabijać i choinki w doniczkach. To już jest jakaś myśl. Tylko ja nie wierzę w pana umiejętności pracy z dziećmi. Proszę pana, z dzieciuchami ten takie doświadczenie. O, o takie doświadczenie. O. To zrób pan, ho-ho-ho, jak Mikołaj i Wesołych Świąt. Y, czekaj, pan... Ho, ho, ho, wesołych świąt byliście grzeczne, moje dziedzi? Do Dopytanie nie urywa, brzmi, brzmi pan trochę jak Komorowski, no ale może przejdzie na tej granicy. A rózgę jak pan będziesz dawał? Y, ja będę dawał tylko klapsa. Pierwszy raz w historii święty Mikołaj będzie musiał zacząć pracę po 23. I przy tym sprawdzać dowód każdej niegrzecznej dziewczynce. No już nie przesadzaj, pan. Ja też muszę sobie zdefraudować małe co nieco. A właśnie, co ja z tego będę miał? Staropolskim zwyczajem. No tak, odwołując się do świątecznej atmosfery, prawda, i dobrego ducha świąt. Otrzymasz pan ode mnie najserdeczniejsze życzenia. Wdzięczność starego komucha, tego mi było trzeba. Pan myśli, że ja nie wiem, co pan w latach 70. robił na Kubie? Nie jestem działaczem organizacji homoseksualnych. Na Kubie w kraju z fidelem, ty agenciorze. A pan myśli, że skąd znam tego czerwonego z wielkim worem i brodą? Jak się Fidel Koki nawciągał? A, z Breżniewem się założył, że wymyśli coś bardziej komunistycznego niż Dziadek Mróz. Stąd ten czerwony fajansiarz. Czyli Mikołaj to jest komunista? Z czystej krwi i Koki. Ach, to ja już nie mam wyjścia. Dawaj pan ten Kubrak, farbujemy na zielono i ratujemy święta. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki trzy, cztery przyjeżdżę do dobeddaję w graj grając, grając skoczkę, dębry, na liże chwała na, na, na, na, na, na, na wysokości, chwała na wysokości a pokój na, na ziemi chwała na wysokości, chwała na wysokości a pokój na ziemi drodzy pasażerowie przedziału rozmów jesteście z nami już rok niezmiernie nam miło z tego powodu i cieszymy się nawet podwójnie. Bo po raz drugi jesteśmy z wami w tak ważnym momencie, jakim są święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji chcemy wam złożyć życzenia. Regularnych odcinków i przyjemnego odbioru. Żeby słuchanie przedziału sprawiało wam tyle radości, co nam nagrywanie. Trzymajcie się ciepło. I wesołych świąt.